ważnie o przyszłej Polsce nie myśleli. Gdy on był wynikiem rzetelnej, długo zdobywanej wiedzy o Polsce i gruntownego jej przemyślenia. Dla zrozumienia całej polityki polskiej podczas wojny europejskiej konieczną jest rzeczą w ten właśnie program terytorialny głębiej się wmyślić, dowiedzieć się z jakich założeń wyrósł, Jakie względy w szczegółach go podyktowały? Dopiero znając dobrze i rozumiejąc należycie konkretny cel, do którego ta polityka dążyła, można ocenić drogi, jakie wybierała, by dojść do celu. Wtedy dopiero można zrozumieć, że polityka polska która losy sprawy polskiej związała ze zwycięstwem państw Antanty i która doprowadziła do odbudowania Polski traktatem wersalskim, wynikała z jasnego, z góry nakreślonego planu, że nie zmieniła celów od wypadku do wypadku, że szła po swej linii bez wahań, że była logiczną, konsekwentną całością. I to nie tylko podczas wojny i konferencji pokojowej, ale już na długi szereg lat przed wybuchem wojny. Pojęcie państwa polskiego, któreśmy chcieli na nowo zbudować, musiało wyjść z jednej strony z oceny wartości i sił narodu polskiego, z drugiej z oceny położenia geograficznego kraju i warunków zewnętrznych, w jakich się to państwo znajduje. Wartości narodu nie mierzy się wyłącznie jego stanem w danej chwili, w danym jednym pokoleniu. Stan ten może być przejściowy, pokolenie z tych czy innych przyczyn wyjątkowo liche. Historia wszystkich narodów uczy nas, jak często po pokoleniach marnych, moralnie słabych, niedołężnych przychodziły pokolenia dzielne, z szerokimi aspiracjami, które wielkich dzieł dokonywały. Naród trzeba brać jako całość, w ciągu całych jego dziejów. To dopiero może dać istotne pojęcie o jego wartości. Cokolwiek możemy w zakresie krytyki naszej przeszłości powiedzieć. Musimy stwierdzić, że nasza rola dziejowa była rolą narodu wielkiego, który dokonał wielkich dzieł historycznych. Zaczął on od stworzenia silnego państwa, które położyło tamę wschodnim podbojom największej potęgi średniowiecznej, cesarstwa. Powstrzymał postępy kultury niemieckiej na wschodzie Europy i wytworzył własną cywilizację na łacińskich opartą podstawach. W następstwie zagroził drogę zalewowi Europy ze wschodu i zaszczepił cywilizację zachodnią na rozległych obszarach wschodnich. Wreszcie nawet po upadku państwa wykazał ogromne bogactwo duchowe i wydał z siebie jedną z największych poezji świata. Do narodów wielkich, twórczych politycznie i cywilizacyjnie, nie stosuje się tej miary co do drobnych narodków dążących do emancypacji politycznej. Ich obszaru narodowego nie utożsamia się z obszarem etnograficznym, językowym. Wystarczy porównanie mapy politycznej Europy z mapą etnograficzną. Świeżo pokój wersalski zwrócił Francji Alzację, która przecie nie jest ziemią etnograficznie francuską, ale cywilizacyjnie, moralnie należy do obszaru narodowego francuskiego. Niestety, nasza Alzacja jest większa od naszego obszaru etnograficznego i pozostawała w obcych rękach nie pięćdziesiąt lat, ale przeszło dwa, w znaczniej zaś części trzy razy tyle czasu. Nie wszędzie w niej wpływ nasz był tak głęboki, jak francuski w Alzacji. I co gorsza, późniejszym jej panom udało go się w znacznej mierze wykorzenić. Geograficznie też częściej słabo się wiąże z Polską. Niemniej przeto znaczna część ziem dawnej Rzeczypospolitej, leżących poza granicami naszego obszaru etnograficznego, pozostała częścią polskiego obszaru narodowego. W tym znaczeniu, że polskość jest tam dominującą siłą cywilizacyjną. Jedyną zdolną do politycznego zorganizowania kraju że ziemie te wreszcie geograficznie nie dadzą się z Polski wyłączyć. Naród, który politycznie i cywilizacyjnie nie zwyrodniał, który moralnie nie zmarniał, takich ziem wyrzec się nie może. Stąd wynikał wniosek, że przyszłe państwo polskie, nie mogło sięgać do granic sprzed pierwszego rozbioru z roku 1772, ale musiało i miało prawo wyjść swymi granicami poza obszar etnograficzny Polski, wyjść w takiej mierze, zakreślić sobie taki obszar państwowy, żeby odpowiadał wartości dziejowej Polski. Umożliwił jej rolę polityczną, i twórczość cywilizacyjną wielkiego narodu. Odegranie przez nas tej roli w przyszłości jest nie tylko dla nas potrzebne. Dla każdego, kto choć cokolwiek rozumiał geografię polityczną Europy, musiało być jasne, że na tej ziemi, na której się kończy Europa Zachodnia i która stanowi wyjście na rozległe równiny wschodu, nadto, jak w ostatnich czasach położonej między dwoma wielkimi państwami, Niemcami a Rosją, miejsca na małe, słabe państwo nie ma. Tu może istnieć tylko państwo wielkie. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co rozumiemy przez wielkie państwa, czym się one różnią od małych. Różnica ta nie sprowadza się jedynie do obszaru ludności i zasobów gospodarczych państw na konferencji pokojowej w Paryżu, Chiny miały miejsce wśród państw małych. Państwo wielkie to państwo, które ma dostateczne siły i środki, dość wysoką i sprawną organizację, wreszcie myśl kierującą zdolną objąć dość szerokie widnokręgi, żeby polityka jego mogła wywierać wpływ nie tylko na sprawy najbliższe, Bezpośrednio go dotyczące, ale brać udział w regulowaniu spraw ogólnoeuropejskich, a jak dziś ogólnoświatowych. Państwami małymi są te, które zmuszone są ograniczać się do obrony tylko swych bezpośrednich interesów, które i w ich zakresie są od wielkich państw zależne, które często są wciągane w orbitę jednego z wielkich państw, i przy formalnej niezawisłości mają jednak nad sobą zwierzchnią władzę. Różnice te wyraża termin, którego używano nawet oficjalnie podczas organizowania konferencji pokojowej w Paryżu. Państwa z interesami ogólnymi i państwa z interesami ograniczonymi. Świadomość tego, że Polska musi być wielkim państwem, istniała od okresu Bolesławów, który ją postawił jako potęgę sięgającą swymi wpływami, swą interwencją daleko poza swe granice. Gdy po krzywołustym okres podziałów rozłożył tę potęgę, gdy Polska Łokietkowa i Kazimierzowa wyszła z niego znacznie mniejsza, z gorszymi granicami, ta sama świadomość zrodziła politykę, która dała Unię z Litwą i powrót do wielkiej mocarstwowej roli. Ta świadomość nigdy potem całkiem nie zanikła. Poszło naprzód związanie w jedną całość rozległych obszarów państwa, połączone z wielkim dziełem cywilizacyjnym, ale wewnętrzna ewolucja polityczna Rzeczypospolitej Szlacheckiej uwsteczniła państwo społecznie i gospodarczo. Osłabiła niepomiernie jego organizację, odebrała szersze widnokręgi myśli kierującej. Pomimo rozpaczliwych wysiłków, zjawiających się od czasu do czasu jednostek, które chciały w ojczyźnie mieć potęgę, chciały zachować jej dawną rolę w stosunku do sąsiadów, Rzeczypospolita przy rozległym swym obszarze, przy znacznej liczbie ludności, została państwem niewywierającym żadnego wpływu na to, co się naokoło niej działo, państwem małym. I dlatego znikła z kart Europy. Bo na tej ziemi, na której się rozsiadła, miejsca na małe państwo nie było. Kto wtedy myślał naprawdę o odzyskaniu niepodległości i kto rozumiał, co to jest niepodległość, ten musiał myśleć o odbudowaniu Polski w takich warunkach, z takim obszarem żeby mogła stać się państwem silnym, od sąsiadów niezależnym, zdolnym do wielopaństwowej polityki. Te słowa można dziś pisać i nie wywoływać wzruszenia ramionami uczytelników. Gdy podobne rzeczy pisano w swoim czasie w przeglądzie wszechpolskim, a trafiały one do duszy paru tysięcy jego przeważnie młodych zwolenników, ale dla szeregu ogółu, zwłaszcza dla ówczesnych polityków polskich rozmaitych obozów, były one czymś niepojętym, fantastycznym. Bo istotnie mogła się wydać fantastyczną myśl budowania wielkiej, silnej Polski dla tego pokolenia, z którym nasz naród wchodził w dwudzieste stulecie, które samo miało świadomość, że nie wiedziałoby, co z nią zrobić którego jedna część zlękłaby się tak wielkiej odpowiedzialności, inna skoczyłaby w tę Polskę śmiało. Ale po to tylko, żeby znaleźć w niej żer dla swych ambicji i dla swych kieszeni. Inna wreszcie traktowałaby ją jak kindergarten, w którym odbywa się zabawa w dorosłych ludzi. Ale państwa nie buduje się dla jednego pokolenia i jednym pokoleniem, jak to już powiedziałem, nie mierzy się wartości narodu. Żyć myślą o odbudowaniu państwa, pracować na serio dla tego celu mogli tylko ludzie nie żyjący wyłącznie dniem dzisiejszym, moralnie niezwiązani za nadto ze współczesnym pokoleniem, nie budujący całych swych nadziei na tym pokoleniu. Myśląc o Polsce silnej, Istotnie niezawisłej, zarówno gospodarczo, jak i politycznie, niepodobna było jej sobie wyobrazić odgrodzonej od morza, nieprzerwanym pasem posiadłości niemieckich. Wprawdzie znaleźli się u nas ludzie, którzy ją sobie taką wyobrażali, którzy podczas wojny nie tylko Niemcom, ale nawet rządom państw zachodnich w imieniu Polski deklarowali, że posiadanie wybrzeża bałtyckiego i gdańska nie jest dla niej konieczne. Krótki wszakże okres istnienia naszego odbudowanego państwa chyba nam unaocznił, jak olbrzymie znaczenie dla naszej niezawisłości i dla naszego rozwoju gospodarczego ma ten skrawek wybrzeża morskiego, który posiadamy. Jak wielką trudność dla nas stanowi to, że Gdańsk nie należy całkowicie do państwa polskiego. Odzyskanie też naszej ziemi nadbałtyckiej, odzyskanie Pomorza i Gdańska, stało się osią naszego planu odbudowania państwa. Dla przyszłego państwa polskiego główne, podstawowe znaczenie miały ziemie etnograficznie polskie, w których prastara ludność miejscowa jest Polska z języka, z tradycji, z uczuć i myśli. Celem ludzi dążących do odbudowania Polski musiało być nic z tych ziem nie uronić, nic nie pozostawić poza granicami naszego państwa. Musiało tak być nie tylko dlatego, że one przede wszystkim stanowią Polskę, nie tylko ze względu na wartość i znaczenie tych ziem samych w sobie, ale także dlatego, że od nich zależy charakter narodowy państwa, że im większy jest ich obszar, im większa w państwie liczba tej ludności rdzennie polskiej, tym mniejszą dla niej trudność stanowi ludność językowo niepolska, którą państwo w swych granicach posiadać musi. Im więcej ludności ma niepolskiej, tym więcej może mieć niepolskiej. Gdyby Polska posunęła się znacznie na wschód, na ziemię językowo niepolskie, a nie objęła swymi granicami na zachodzie, ziem rdzennie polskich, przestałaby być państwem narodowym i zważywszy ewolucję polityczną Europy, o której była wyżej mowa, wkrótce przestałaby w ogóle być państwem. Te ziemie rdzennie polskie to były Królestwo Kongresowe z częścią tak zwanego Kraju Zabranego, Galicja Zachodnia, Poznańskie, Prusy Zachodnie, Warmia, Obok tego zaś oba Śląski – Górny Śląsk Pruski i Księstwo Cieszyńskie. Wreszcie językowo polskie Mazury w Prusach Wschodnich, które włączone do państwa polskiego w jednym pokoleniu całkowicie by się z resztą narodu zespoliły. Otóż jeżeli o Królestwie Kongresowym i o Zachodniej Galicji można było powiedzieć, że od rozbiorów zostały w polskości swej nienaruszone, jeżeli przy najskromniej, nawet z największą rezygnacją określonym planie państwa polskiego nie było ono bez tych ziem do pomyślenia, to na ziemiach należących do Prus kolonizacja niemiecka przez rząd ogromnym kosztem prowadzona i wszelkimi sposobami popierana zrobiła już tak wielkie postępy. Odsetek ludności niemieckiej, nawet w poznańskiej, był tak znaczny. A obok tego niemiecka organizacja kraju tak głęboko sięgała w życie społeczeństwa, że wielu ludzi nie miało już odwagi myśleć o nich jako o ziemiach przyszłego państwa polskiego. Tymczasem była to ta część naszego obszaru narodowego, z której wyszło państwo polskie i cywilizacja polska, która najdłużej ze wszystkich naszych ziem była polska. I najdłużej w cywilizacji polskiej się wychowywała. Najstarsza kulturą i najkulturalniejsza. Z najbardziej oświeconą i najgłębiej uświadomioną narodowo masą ludności. Wreszcie, pod względem swej budowy społecznej, najbardziej europejska. Najsilniejsza. Ziemia w której przynikłej liczbie ludności żydowskiej rozwinęło się i zorganizowało liczne, żywotne mieszczaństwo polskie. Była to ziemia z ludnością polską najbardziej wyćwiczoną w życiu politycznym i w walce o byt narodu, z ludnością najzdolniejszą do wykazywania czynnego patriotyzmu. Dla przyszłej Polski Strata ziem zaboru pruskiego oznaczała, po pierwsze, oddalenie od Europy Zachodniej, po drugie, odcięcie od morza, po trzecie, pozostawienie w rękach groźnego sąsiada głęboko wrzynającej się w obszar Polski placówki śląskiej, a z nią olbrzymich bogactw w węglu i metalach, po czwarte, niższy o wiele przeciętny poziom kultury w przyszłym państwie, po piąte, granice z Niemcami, otaczającą nas nieprzerwanym półkolem, przy której bylibyśmy na ich łasce i niełasce. Wreszcie po szóste, ogromne uszczuplenie obszaru i umniejszenie przeszło o piątą część ludności rdzennie polskiej, co musiałoby pociągnąć skurczenie się granic tak osłabionego państwa i na wschodzie. To oznaczało, że bez ziem zaboru pruskiego nie ma Polski naprawdę niepodległej. Głupia Polska bez poznania, jak mówiono, po drugim rozbiorze. A jednak groźba utraty raz na zawsze tych ziem wisiała nad nami od dłuższego czasu. Z niepokojem i trwogą śledziliśmy postępy roboty pruskiej, która pomimo wytrwałego, zorganizowanego oporu Polaków, ostatnimi czasy robiła coraz nowe wyłomy, coraz nowe zdobywała placówki. Głębsi znawcy położenia mówili, jeszcze pięćdziesiąt, a może tylko trzydzieści lat trwania rządów pruskich i pruskiego systemu, a będziemy złamani. Myśmy widzieli niebezpieczeństwo nie tylko w tym systemie, Rządy pruskie walczyły z narodowością Polaków, ale będąc jednocześnie rządami agrariuszów, ochraniały interesy rolników, co dawało polskości wielką siłę gospodarczą. Koniec wszakże dominującego wpływu agrariuszów w Niemczech szybko się zbliżał, a z nim musiało nastąpić nagłe pogorszenie położenia rolników w państwie pruskim. Wtedy utrzymanie ziemi w rękach polskich stałoby się o wiele trudniejsze i zdobycze Niemczyzny poszłyby w szybszym o wiele tempie. Z utratą ziem zaboru pruskiego groziła nam utrata raz na zawsze widoków na zbudowanie silnego państwa, zdolnego stać na własnych nogach, niezawisłego od sąsiadów. Zrozumieliśmy wtedy, że odbudowanie Polski Musi się zacząć od odzyskania, od wyrwania z rąk niemieckich ziem zaboru pruskiego, że wyzwolenie ich, wydobycie z niebezpieczeństwa, w jakim się znajdują, to jest sprawa najpilniejsza, od której cała przyszłość Polski zależy. Z drugiej strony było widoczne dla każdego, kto znał życie tych ziem, że jeszcze w tym stanie rzeczy, jaki tam panował w początku stulecia, Wyzwolone raz spod rządów pruskich, otrząsną się one bardzo szybko z Niemczyzny. Życie to potwierdziło. Poznań, ze względu na skład swej ludności i na ducha politycznego, który w nim panuje, jest dziś najbardziej polskim ze wszystkich większych miast naszych. Człowiekiem, który otworzył oczy naszemu pokoleniu na znaczenie ziem zaboru pruskiego dla przyszłości Polski, który jasno widział, że bez tych ziem możemy być tylko słabym, uzależnionym od sąsiadów, stopniowo topniejącym narodkiem, w którego nieocenionych i po dziś dzień niedocenionych pismach politycznych ta myśl przewija się nieustannie, był Popławski. Do mnie już tylko należało wyciągnąć z tego założenia konsekwencje dla polityki polskiej i to, żem postanowił pójść w tych konsekwencjach do końca, żem uczynił to wbrew wszelkim zakorzenionym w psychologii naszego społeczeństwa przesądom, wstrętom i histeriom wbrew silnym wpływom obcym działającym na naszą myśl polityczną, żem osiągnął to, iż wyrwanie naszych ziem zachodnich z rąk niemieckich stanęło na pierwszym miejscu w planie odbudowania Polski, że do tego celu udało mi się nagiąć naszą politykę, uważam za najlepszą rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Odbudowanie państwa polskiego, jak to już powiedziałem, było nieuniknione. I po oderwaniu naszych ziem zachodnich od Prus inne rozwiązanie kwestii polskiej niż ustanowienie niezawisłego państwa było niemożliwe. Ale było możliwe stworzenie państwa bez tych ziem. Państwa zaprzężonego z konieczności do służby potężnym Niemcom. Nie mającego żadnych widoków na odzyskanie tych ziem, w których polskość byłaby w dalszym ciągu szybko likwidowana dopóki by nie straciły one ostatecznie tytułu ziem polskich. A wtedy co? Nawet ludzie nie posiadający zbyt bogatej wyobraźni politycznej niech spróbują dziś, gdy mamy zjednoczoną, niepodległą Polskę, pomyśleć, jakby państwo nasze wyglądało bez Poznańskiego, Pomorza i tej części Śląska, która nam się dostała. Jakie byłoby jego położenie polityczne, gospodarcze i finansowe? Z jakim skutkiem odpierałoby najazd nieprzyjaciela, choćby podobny do tego, któryśmy mieli w roku 1920? W świetle dzisiejszego położenia państwa polskiego ludzie nareszcie powinni zrozumieć całkowicie, Dlaczego taką wagę przykładaliśmy do tej sprawy? Zrozumienie to ma znaczenie i dla przyszłości. Kto się zrzekał ziem zaboru pruskiego, ten się w istocie zrzekał niepodległej Polski. I jeżeli byśmy w przyszłości z tych ziem, co utracili, oznaczałoby to, że odbudowane państwo polskie zaczyna znowu upadać. Dopiero, gdy w planie przyszłego państwa polskiego znalazły się wszystkie ziemie rdzennie polskie, można było myśleć o objęciu nim ziem wschodnich, które zaliczamy do naszego obszaru narodowego, a których ludność w większości nie jest z języka polska. Ktokolwiek starał się konkretnie sobie przedstawić przyszłe państwo polskie, kto obszar ziem polskich dobrze znał, i miał cokolwiek politycznej wyobraźni, nie mógł marzyć o osiągnięciu granic z 1772 roku. Trzeba było myśleć o Polsce możliwie największej, ale tylko do tych granic, w których mogła ona zachować spójność wewnętrzną. Więcej jest warte i większą ma przyszłość państwo mniejsze, mocno wewnątrz związane niż rozsypujący się olbrzym. Dlatego to, jakkolwiek nie czyni się tych rzeczy z lekkim sercem, jakkolwiek bolesne jest pozostawienie poza granicami państwa ziem, na których tyle pokoleń polskich pracowało dla ojczyzny i broniło polskości do ostatniej chwili, na których pozostaje tyle nawet w dużych skupieniach ludności polskiej, i tyle dobra polskiego. Trzeba się było zrzec granicy historycznej i cofnąć ku zachodowi. Polska historyczna miała bardzo złe granice, ale złe one były przede wszystkim dlatego, że ustrój Rzeczypospolitej Szlacheckiej nie pozwalał na planową, konsekwentną politykę zewnętrzną, która by mogła osiągnąć granice lepsze. Skutkiem braku tej polityki Prusy Książęce nie tylko zachowały swe odrębne istnienie, ale połączyły się z Brandenburgią w Królestwo Pruskie. Na wschodzie zaś, gdzie granica państwa daleko była posunięta w głąb lądu, nie umieliśmy dotrzeć do mórz, i na ich brzegu mocno stanąć. Z chwilą, kiedy Piotr Wielki złamał siłę szwedzką i usadowił się mocno na Bałtyku, a Turcję osłabił na Morzu Czarnym, kiedy Katarzyna II skolonizowała jego brzegi i założyła Odessę, nasza granica wschodnia stała się niemożliwa do utrzymania i znaczna część naszych ziem wschodnich została skazana na przejście w ręce Rosji. Dlatego to, niezależnie od względów na spójność państwa, w rozumnym planie odbudowania Polski nie mogło być mowy o powrocie do dawnej granicy na wschodzie. Trzeba też było z ziem wschodnich zwanych krajem zabranym Zachować tylko tę ich część, w której żywioł Polski jest dostatecznie silny, a żeby ją można było zaliczać do naszego obszaru narodowego, wcielając do państwa polskiego tylko taką ilość ludności językowo-niepolskiej, przy której będzie ono zdolne zachować charakter narodowego państwa polskiego. Niestety wpływ Polski na tych ziemiach, nie posuwał się w ciągu dziejów równomiernie. Mamy daleko na wschodzie okręgi, gdzie polskość jest wcale silna, gdy na samej granicy Polski etnograficznej w niektórych okręgach odsetek ludności polskiej jest słaby. Trzeba więc było względy kulturalno-polityczne skombinować z geograficzno-politycznymi. Tą drogą powstało pojęcie granicy wschodniej. Niewykreślonej wyraźnie, ale mniej więcej zbliżonej do tej, którą podczas wojny zaprojektował Komitet Narodowy w Paryżu. Tak się już na początku stulecia konkretyzowała w naszych umysłach przyszła Polska. Ta Polska, do której należało dążyć, o którą mieliśmy kiedyś walczyć. Nikt sobie nie przedstawiał, kiedy i w jakich warunkach Zjawią się widoki zrealizowania tego planu. Możliwe było, że żaden z nas w tej chwili nie dożyje, jak istotnie nie dożył nie jeden z tych, co brali udział w tej pracy. Aleśmy rozumieli, że nawet jeżeli jest ona bardzo daleka, trzeba wiedzieć ściśle, czego się chce, do czego się dąży. Wtedy dopiero. Polityka polska mogła stać się polityką celową, działającą konsekwentnie, nie marnującą sił na rzeczy niepotrzebne, nie idącą na oślep i nie robiącą kroków wręcz przeciwnych sprawie polskiej, a pożądanych dla jej wrogów. Rozdział czwarty Niepodległość Polski a interesy państw rozbiorczych. Ujęty konkretnie program niepodległej Polski w różny sposób zwracał się przeciw interesom trzech państw posiadających ziemie polskie. Nie trzeba zbyt głębokiej analizy położenia i celów politycznych tych państw, ażeby zrozumieć, że zwracał się on przede wszystkim przeciw Niemcom. Oderwanie od nich ziem polskich oznaczało dla nich nie tylko stratę pewnej ilości kilometrów kwadratowych ziemi i to ziemi takimi wysiłkami, takim kosztem przygotowanej do tego, żeby w krótkim czasie stała się niemiecką. Nie tylko odcięcie ogniska niemieckiego skupionego dookoła Królewca i nie tylko w razie odebrania Górnego Śląska stratę bogatego okręgu górniczo-przemysłowego, ale przecięcie drogi do planowanego na przyszłość dalszego posuwania się ku wschodowi, do dalszego, stopniowego pożerania ziem polskich. Odbudowanie Polski silnej z jej ziemiami zachodnimi uniemożliwiło Niemcom ciążenie nad Rosją i ekspansję na południowy wschód, ku Azji Mniejszej. Nasz program terytorialny godził w rolę Prus w Rzeszy, Całą politykę wschodnią Niemiec, rozwiniętą pod hegemonią pruską, w całą wielką rolę cesarstwa, taką, jaką widzieli wszyscy prawie Niemcy, bez względu na odcienie polityczne. Realizacja tego programu była możliwa tylko w razie zgniecenia potęgi niemieckiej. Wyrosła ta potęga kosztem Polski. Dalszy jej wzrost oznaczał dalsze niszczenie Polski. Odbudowanie Polski nie jako słabego manekina, ale jako państwa istotnie niezawisłego, musiało być połączone z upadkiem potęgi, do jakiej Niemcy doszły. Można powiedzieć, że program ten jeszcze silniej godził w Austrię, bo z jego urzeczywistnieniem koniec jej był nieunikniony. Dalsze istnienie Austrii, będącej już pod koniec zeszłego stulecia anachronizmem, było możliwe tylko przy oparciu o Niemcy, którym była ona potrzebna. Była ona narzędziem Niemiec do hamowania rozwoju sił mniejszych narodów Europy Środkowej. Przy jej pomocy te narody były wciągnięte w system niemiecki i służyły niemieckiej potędze. Była potrzebnym mostem dla lądowej ekspansji niemieckiej przez Bałkany do Azji Zachodniej dalszej istnienie Austrii po odbudowaniu Polski i osłabieniu Niemiec było niemożliwe, bo nie miała ona na zewnątrz oparcia przeciw rozsadzającej sile swych narodów dążących do wyzwolenia się spod supremacji niemieckiej. Dla władców drugiej połowy monarchii hałbsburskiej, Węgrów, odbudowanie silnej Polski połączone z osłabieniem Niemiec przedstawiało również wielkie niebezpieczeństwo. Zachowanie państwa węgierskiego w jego granicach historycznych, dalsze panowanie Madziarów nad Słowakami, Rumunami i Serbami, nad ludami, które coraz silniej ciążyły na zewnątrz, ku ośrodkom swego narodowego życia, było już możliwe tylko pod protekcją wielkiej potęgi Niemiec, dla której wyzwolenie i zjednoczenie tych narodów było niepożądane i której Węgrzy stali się najpewniejszymi sojusznikami. Zdawali sobie Węgrzy sprawę z tego, że przy osłabieniu Niemiec i rozkładzie Austrii zredukowanie ich obszaru do Węgier etnograficznych będzie nieuniknione. Rozumieli również, że dla Polski ważny będzie rozwój sił tych ludów, które przeciwstawiają się Niemcom, nie zaś panowanie nad nimi Madziarów, którym interesy dyktują sojusz z Niemcami i szukanie w nich oparcia. Zresztą od dłuższego już czasu byłem zdania, że w sprawach polityki międzynarodowej nie należy się za wiele liczyć z państwem austro-węgierskim jako czynnikiem samodzielnym. Jak już wyżej powiedziałem, sojusz z Niemcami stał się dla Austrii czymś więcej niż sojuszem. Stał się związkiem ściślejszym, uzależniającym Austrię od Niemiec było to do przewidzenia, że gdy na porządku dziennym stanie sprawa tak doniosłego dla Niemiec znaczenia jak sprawa polska, Austria idąc razem z Niemcami może mieć tylko zachcianki, ale wolę i siłę decyzji będą miały Niemcy i Austria będzie musiała pójść za nimi. Stąd kwestia stanowiska austro wobec programu polskiego była kwestią drugorzędną. Wystarczało rozumieć stanowisko Niemiec i wiedzieć, że narzucają je one swojemu podwładnemu sojusznikowi. Nieszczęściem było, że politycy polscy w Austrii tego położenia państwa Habsburgów nie widzieli lub nie chcieli zrozumieć. Inaczej rozwój polityki polskiej w początku obecnego stulecia byłby poszedł o wiele prostszą drogą i naród nasz byłby się przygotował do wielkich wypadków, które się zbliżały. Odbudowanie Polski musiało się odbyć z natury rzeczy przede wszystkim kosztem terytorium należącego do państwa rosyjskiego. Rosja posiadała główną część dawnej Rzeczypospolitej. To, co pozostało przy Prusach i Austrii po Kongresie Wiedeńskim, na którym Aleksander I wziął na siebie rolę wskrzesiciela Polski, było pod względem ilości ziem tylko okrawkami tego obszaru. Aleksander w swej roli nie wytrzymał, a za jego następców rząd rosyjski usiłował nie ustępować pruskiemu w niszczeniu polskości. Jednakże politycy rosyjscy Zdawali sobie sprawę z tego, że kwestii polskiej tą drogą nie rozwiążą. Że o zruszczeniu ziem polskich, zwłaszcza Królestwa Kongresowego, nie ma mowy. O tym mogli marzyć tylko ciemni barbarzyńcy typu Apuchtinowskiego. Rozumniejsi Rosjanie patrzyli na panowanie Rosji w Królestwie jako na czasowe tylko i myśl pozbycia się go lub przynajmniej jego części, nieraz w polityce rosyjskiej powracała. Nawet wśród skrajnych nacjonalistów ostatniej doby, o ile nie byli zainteresowani osobiście w Polsce, tej myśli nie odrzucano, a myślano natomiast o zagarnięciu wschodniej Galicji jako ziemi ruskiej, co w ich języku było jednoznaczne z rosyjską. My wszakże nie tylko wschodnią Galicję, ale i znaczną część ziem leżących na wschód od Królestwa zaliczaliśmy do naszego obszaru narodowego i bez nich Polski, prawdziwie niezawisłej, nie uważalibyśmy za możliwą. Nasz plan przyszłej Polski zwracał się tedy i przeciw ambicjom rosyjskim i wątpię, czy by się znalazło jednego Rosjanina, który by się godził na niepodległą Polskę taką, jaką myśmy ją pojmowali. Jednakże gdyby Rosjanie byli na chłodno oceniali wewnętrzne i zewnętrzne położenie swego państwa, gdyby patrzyli na kwestię polską nie już z punktu widzenia sprawiedliwości, ale ze stanowiska czystych interesów rosyjskich, gdyby tam, gdzie nie mogli swej polityki rozumnie pojętymi interesami uzasadnić, nie byli się hipnotyzowali formułą godności narodowej, która nie pozwala się cofać. Byliby mogli zrozumieć, że na odbudowaniu takiej Polski Rosja niewiele traci, że nawet po zrobieniu dokładnego rachunku zysków i strat mogłoby się okazać, dla niej to bardzo korzystne. Poza niemałymi zyskami osobistymi, jakie wyciągali z Polski działający tam przedstawiciele sprawy rosyjskiej, Korzyści z jej panowania na ziemiach polskich były dość problematyczne. Rozumiemy, że posiadając kraje bałtyckie z Rygą i brzeg Morza Czarnego z Odessą, Rosja nie mogła się zgodzić z granicą 1772 roku. Chcąc mocno stać na tych dwóch morzach, co do jej polityki należało, musiała posiadać nie tylko brzeg morski, ale i Hinterland. Ale na co jej były ziemie w głębi lądu leżące, daleko na zachód wysunięte, których posiadanie dawało jej granicę niemożliwą do obronienia? Prawda. Te ziemie zwiększały materialną potęgę państwa. Ich udział w życiu państwa podnosił jego poziom gospodarczy. Dawał pewien dochód skarbowy i sporo materiału ludzkiego do armii, którego zresztą w Rosji nigdy nie brakowało. Tak, tak, ale ileż było ujemnych stron tego panowania w Polsce? Przede wszystkim wspólnictwo z Niemcami w sprawie polskiej wzmacniało i tak za silny wpływ niemiecki w Rosji i paraliżowało swobodę ruchów jej tam, gdzie musiała występować przeciw Niemcom. Tylko wyzyskując te swoje wpływy wewnątrz Rosji, Niemcy mogli w ciągu paru dziesięcioleci, poprzedzających ostatnią wojnę, tak wielkie zrobić postępy w swojej polityce zewnętrznej, tak paraliżować politykę Rosji i tak osłabiać jej stanowisko mocarstwowe. Najjaskrawiej wykazało się fatalne znaczenie tych wpływów podczas wielkiej wojny, kiedy spostrzeżono, że w służbie rosyjskiej jest wielu ludzi, na których lojalność nie można liczyć wtedy, gdy trzeba iść przeciw Niemcom. Należenie Polski do państwa rosyjskiego uniemożliwiało normalny jego postęp polityczny, konieczny ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z krajami cywilizacji zachodniej i na coraz ściślejsze stosunki z Europą. Ilekroć Rosja wchodziła na drogę rozumnych, umiarkowanych reform, czy to za Aleksandra I, czy za Aleksandra II, czy nawet już w ostatnich czasach, w czasach ustanowienia dumy, Zawsze się z tej drogi potem cofała A głównym motywem reakcji był wzgląd na Polaków Obawa, że z nowych praw oni skorzystają Dla wzmocnienia się i rozsadzenia państwa Rosja zmian politycznych uniknąć nie mogła Jeno miała do wyboru Drogę ewolucyjną lub rewolucyjną Obawiając się ewolucji ze względu na Polaków została skazana na rewolucję. Jeżeli Rosja w ostatnich latach drogo zapłaciła, to kto wie, czy przede wszystkim nie zapłaciła za panowanie nad Polską. Już w pierwszych latach obecnego stulecia, w latach poprzedzających wojnę japońską i idące za nią wstrząśnienie rewolucyjne 1905 roku, Wzmógł się ruch umysłów w Rosji. Zaznaczać się zaczęła coraz silniejsza opozycja i to ze strony żywiołów umiarkowanych i patriotycznych przeciw systemowi rządzenia państwem. Widoczne było, że zbliża się moment, kiedy wprowadzenie ciał ustawodawczych będzie nieuniknione. Ogół w głębi Rosji nie zastanawiał się nad tym, jak po takiej reformie będzie wyglądała rola Polaków w państwie. Ale ludzie rządzący, którzy z Polską wiele mieli do czynienia i z których nie jeden w swojej karierze służbowej przez Polskę przechodził, rozumieli niebezpieczeństwo z tej strony i dla wielu z nich był to jeden z głównych powodów do opierania się reformie. Zdawali sobie oni sprawę z tego, że jeżeli parlamentaryzm ma się utrwalić w Rosji, trzeba będzie stracić Polskę że inaczej przy różnorodnym rasowo-składzie państwa Polacy staną na czele od środkowych ruchów narodowych i doprowadzą Rosję stopniowo do rozkładu. Niedaleka przyszłość to okazała. Kiedy w drugiej dumie Polacy wystąpili z wnioskiem autonomii Królestwa Polskiego, zaraz w parlamencie rosyjskim zorganizowało się parę innych autonomicznych grup narodowych. Usiłowano sparaliżować akcję polską przez zaprowadzenie w królestwie na całe lata stanu wyjątkowego i przez okrojenie liczebne jego przedstawicielstwa. Ale ludzie mający pewną wiedzę polityczną zdawali sobie sprawę z tego, że takie środki na długo nie starczą i myśl pożegnania się z panowaniem w królestwie znów powracać zaczęła. Ci Rosjanie, którzy rozumieli, że w Rosji samowładztwo i rządy policyjne długo utrzymać się nie dadzą, a takich było coraz więcej, musieli byli stopniowo dochodzić do rozumienia, że nie da się utrzymać także i panowania rosyjskiego w Polsce. Chodziłoby tylko o to, co należało rozumieć przez Polskę. Tu Myśl rosyjska u ogromnej większości poszła w kierunku minimum. Nawet Królestwa Kongresowego było za wiele. Trzeba było odciąć gubernię Chełmską. Aczkolwiek zdawano sobie sprawę z tego, że Rosja i w kraju zabranym ma za wiele Polaków, ażeby móc sobie z nimi poradzić, ażeby móc ten kraj uważać za rosyjski, nie wahano się myśleć o przyłączeniu takiej ziemi rosyjskiej, jak owa gubernia Chełmska, a nawet myślano o aneksji wschodniej Galicji z jej znaczną liczbą ludności polskiej, nowej, nienagiętej do rosyjskich form rządzenia, a nadto z gniazdem ukrainizmu, który dla Rosji jest o wiele niebezpieczniejszy niż dla Polski. Wielu było Rosjan, którzy myśląc o możliwości utraty królestwa, Woleli, żeby przeszło ono pod panowanie niemieckie, niż żeby powstała niepodległa Polska. Nie zastanawiali się nad tym, że zwiększenie tym sposobem potęgi zajętej niszczeniem mocarstwowego stanowiska Rosji byłoby dla niej wprost fatalne. Tego rodzaju koncepcje świadczyły najlepiej, jak myśl rosyjska w stosunku do sprawy polskiej urabiała się pod wpływami niemieckimi. Na pocieszenie swoje mogli mieć Rosjanie tylko to, że myśl polską w stosunku do Rosji urabiały także w znacznej mierze wpływy niemieckie. Ci Rosjanie, z którymi można było poważnie dyskutować sprawę niepodległej Polski, wyrażali zwykle obawę, że ta Polska może w przyszłości we z Niemcami zwrócić się przeciwko Rosji. Obawa ta nie była wcale płonna, bo gdyby Polska była odbudowana w tak szczupłych granicach, jak oni to sobie przedstawiali, nie mogłaby być w pełni niezawisłym państwem, musiałaby zostać wasalem Niemiec, a wtedy, czy by chciała, czy nie chciała, musiałaby im służyć do walki z Rosją. Tylko Polska silna a więc z dość znacznym obszarem i odpowiednią liczbą ludności mogła stać się prawdziwie niezależną, a będąc niezależną nie poszłaby na służbę interesom niemieckim. Czy to przeciw Rosji, czy przeciw komukolwiek. I dla Rosji wtedy lepiej, żeby państwo polskie było silne, żeby nie było małym państewkiem. Dla państwa z niezmierzonymi obszarami Rosji Kilka czy nawet kilkanaście powiatów na zachodzie i to powiatów nieposiadających żadnych szczególnych bogactw nie ma poważnego znaczenia. Ale dla Polski, tak zmniejszonej w porównaniu ze swym obszarem historycznym, a położonej w sąsiedztwie Niemiec, dla Polski, będącej nadto krajem mocno przeludnionym, każda pięć ziemi ma znaczenie ogromne. Tak się przedstawiał właściwie stosunek naszego programu terytorialnego do interesów Rosji. Musieliśmy walczyć z polityką rosyjską względem Polski, ale nasz cel, odbudowanie Polski, w istotne interesy Rosji nie godził, a przy głębszym zanalizowaniu sprawy był dla niej właściwie korzystny. Istniała tedy głęboka różnica w stosunku naszego programu, do interesów Niemiec i Austrii z jednej strony, a z drugiej zaś do interesów Rosji. I różnica naszej polityki w stosunku do tych dwóch państw i narodów nie była dyktowana jedynie względami strategii politycznej, względami chwili, ale wypływała z założeń głębszych i trwalszych, które i w przyszłości niemałą rolę w polityce polskiej odegrają. Rozdział piąty Droga do niepodległości Zbudowanie programu polityki polskiej nie przyszło od razu. Był to wynik studiów nad Polską, nad państwami rozbiorczymi i nad współczesną polityką międzynarodową. Wynik pracy myśli w ciągu lat szeregu. Ta praca była prowadzona nieprzypadkowo, niedorywczo, ale planowo. Z wyraźnym, od początku postawionym celem zorganizowania polityki niemiejscowej, niedzielnicowej, ale mającej za przedmiot całą Polskę i zaprzęgającej do służby w wspólnej sprawie Polaków wszystkich trzech dzielnic. W tym celu został założony przegląd wszechpolski. Dla tego celu istniała tajna organizacja w trzech zaborach – Liga Narodowa, która powstała w roku 1893 z rozbicia wspomnianej poprzednio Ligi Polskiej, gdy ta okazała się niezdatna do twórczej pracy. W tym wreszcie celu założono we wszystkich trzech zaborach stronnictwo demokratyczno-narodowe. Jedno na całą Polskę, jakkolwiek posiadające ze względów prawnych odrębną organizację w każdym państwie. Stronnictwo jawne, legalne nie mogło wystawić programu, który byłby zakwalifikowany jako zdrada państwa i który by uniemożliwił całą działalność obozu. Również nie mogło się popisywać publicznie swymi zjazdami trójzaborowymi, które się często odbywały i na których krok za krokiem kładziono podstawy polityki ogólnopolskiej. Nie można było czerpać wiele nauki z działań politycznych poprzednich pokoleń. Położenie Polski i sprawy polskiej bardzo się zmieniło i Europa była inna, bismarkowska. W miarę też zagłębiania się w zagadnienia polityki polskiej stawał przed oczyma fakt, że polityki zewnętrznej, zasługującej na to miano, od dawna już nie mieliśmy. Rzeczpospolita na długo już przed rozbiorami zatraciła zdolność do posiadania i wykonywania jakiegokolwiek planu politycznego. Nie widzi się też jasnego, logicznie obmyślanego planu w naszych działaniach porozbiorowych. Nasze walki o niepodległość to walki o wolność, zbrojne protesty przeciw niewoli, nie zaś wyraz jakiejś akcji planowej, mającej przed oczami cel konkretny. Nikt z tych, którzy je wywoływali i nimi kierowali, nie umiałby odpowiedzieć na pytanie, w jakiej postaci Polska będzie odbudowana w razie powodzenia. Trzeba tedy było wykonać pracę nową. Trzeba było tworzyć a nie można powiedzieć, żebyśmy do tego byli należycie przygotowani. To też w tej pracy trzeba było przede wszystkim wiele się nauczyć. Jeżeli dała ona wyniki, to tylko dlatego, że ci, co ją prowadzili, nie bali się wysiłku myśli. Jeżeli nie znajdowała ona szerszego odgłosu w naszym społeczeństwie, w jego kołach politycznych, to dlatego, że jednym z największych Najniebezpieczniejszych braków tego społeczeństwa w polityce jest lenistwo umysłowe. Gdy ta praca doprowadziła do skonkretyzowania celu, do wyjaśnienia sobie, jaką Polskę mieć chcemy i jaki jest stosunek tego celu do interesów poszczególnych państw posiadających ziemie polskie, tym samym zaczęły się przed naszymi oczami Zarysowywać drogi, które do tego celu mogły doprowadzić. Co mogło sprawę polską ruszyć z miejsca? Trzy przede wszystkim fakty. Wszystkie trzy możliwe w bliskim czasie. Pierwszy to wewnętrzne przekształcenie państwa rosyjskiego stwarzające warunki do uruchomienia politycznego głównej części Polski. Drugi to ostateczny rozkład Austrii. Trzeci wreszcie to wojna między państwami, które podzieliły się ziemią polską. Wojna między Rosją a Niemcami, która jeżeli nie doprowadzi od razu do odbudowania państwa polskiego, to może dać rzecz dla tego przyszłego państwa najważniejszą, mianowicie oderwanie ziem zaboru pruskiego od Niemiec i ocalenie ich zagrożonej polskości. Tych trzech faktów należało czekać, do nich się przygotowywać, a żeby móc z nich skorzystać, wreszcie zbliżać je, o ile to leżało w naszej mocy. Dla człowieka, który się zagłębił nieco w sprawę polską i w jej położenie w Europie, nie było już wątpliwości, że państwo polskie w niedalekim czasie musi się zjawić na nowo na karcie Europy. Tej wątpliwości nie miałem, ale miałem inną, która jak zmora na piersiach ciążyła na naszej myśli. Czy do tego czasu nie uda się Niemcom złamać oporu polskiego w zaborze pruskim i odebrać nam raz na zawsze widoków na stworzenie państwa silnego. Kto z tego strasznego niebezpieczeństwa zdawał sobie sprawę? Kto myślał o Polsce poważnej, naprawdę niepodległej? Nie o jakimś wiechciu pod niemiecką stopą. Ten miał jedną tylko przed sobą drogę. Złączyć sprawę polską z przymierzem francusko-rosyjskim. Szukać zbliżenia z Rosją. Wpoić w nią świadomość, że w walce z Niemcami może liczyć na Polaków. Rosje dzieliły z Niemcami szerokie interesy polityki mocarstwowej i przeciwieństwo tych interesów prowadziło do starcia. Jednocześnie sprawa polska była węzłem, który ją z Niemcami łączył. Nasza polityka porozbiorowa ten węzeł Zacieśniała, a powstanie 1863 roku zawiązało go wtedy, kiedy się już zrywał i zdobyło sobie wielkie znaczenie historyczne dla Polski zaś dobę najstraszniejszego ucisku i poniżenia. Trzeba było teraz skorzystać z nowego zaostrzenia stosunków rosyjsko-niemieckich i przestać być tym węzłem, a tym samym zbliżyć chwilę rozprawy bo tylko rozprawa między Rosją a Niemcami mogła przyszłość naszą uratować. Wiedziałem z góry, co nas będzie kosztowało wejście na tę drogę. Wiedziałem, z czym trzeba będzie walczyć, jaki ciężar bierzemy na swe barki, postanawiając politykę polską na tych jedynych, rozumnych podstawach,